Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu dwadzieścia cztery. Mm. Powtórka programu. Seldo, magazyn gospodarczy.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 Prostszych etatów jesteśmy w stanie zastąpić, co oczywiście robi problem pod tytułem, bo jeżeli nie będziemy mieć juniorów, to kto kiedyś będzie seniorem, bo ktoś kiedyś trzeba się gdzieś uczyć. Tak? Natomiast na pewno jest tak, że sztuczna inteligencja zawęzi rynek pracy dla osób nijakich i miałkich. To na pewno tak.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 bie na głowę hełm my odpoczywamy a roboty wszystko za nas robią łącznie z tym że żyją i imprezują też no to de takim pomysłem była meta e, chyba nie wyszło e, może inaczej nie wyszło o, teraz nie wyszło teraz a, a nie wyszło Bo teraz. Ja też e, trzeba patrzeć czasami niektóre technologie w momencie w którym wchodzą nie mają czegoś co by powodowało ich sukces przykład mediów społecznościowych e, m, które na przykład myspace był przed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 na Pitera Modiora, że chyba bardziej on przypomina gwiazdę roka, tyle że ubraną w elegancki garnitur niż, niż polityka. Choć trzeba przyznać, że bez tego garnituru w zasadzie od, bez, od wakacji, bezustannie z małymi przerwami pielgrzymował mówiąc potocznie po całych Węgrzech, spotykając się z różnymi ludźmi, nie unikając spotkań otwartych. W zasadzie żadnych spotkań zamkniętych Tisa nie miała publicznych. Pojawiał się w miejscach, w których polityków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 i on w zasadzie nie stracił tego elektoratu. On po prostu nie zdobył nowego spośród tych nowych wyborców, którzy stawili się do, do urn wyborczych, a umiał skutecznie do nich dotrzeć Peter Modzier. No i przez 16 lat Viktor Orban utrzymywał się u władzy. To też jest, mimo wszystko wynik podziwu godny. To się nie zdarza często w krajach Unii Europejskiej. A skoro o perspektywie unijnej mówimy, pojawiają się już głosy, że Węgry teraz z całą pewnością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 ona e, źródłami sięga jeszcze premierze filmu Katyn Andrzeja Wajdy 2007 rok. E, my tą akcję z roku na rok rozwijamy. E, to jest, e, wydaje się, takie działanie, którym e, przejawia się cały sens takiej, e, no właśnie, organicznej, sensownej e, działalności w ramach kultury pamięci, e, która nie powinna być tylko i wyłącznie wyspowa m, przy okazji okrągłych rocznic jubileuszy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 I trzeba mieć właściwie przygotowane jakieś wzorce reagowania. I chyba znów wracamy do synergii. To nie wystarczy jedna instytucja. Tutaj trzeba wspólnego działania, żeby w momentach, kiedy prawda jest zakłamywana, można było właściwie w ciągu paru minut zareagować. Tak, no i to jest, to jest znowu, pewnie długo moglibyśmy rozmawiać o zwinności, bo to jest znowu ta kompetencja, którą...